Rozdział trzeci: I napisz aniołowi kościoła, który jest w sardes, to mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd: Wiem, jakie są uczynki Twoje, że sława, że żyjesz, ale jesteś umarły. Bądź czujny, a utwierdź drugie rzeczy które pomrzeć mają, albowiem nie znalazłem uczynków twoich zupełnych przed Bogiem. Pamiętaj tedy, co wziąłeś i słyszałeś, a tak zachowywuj i pokutuj, a jeśli czuwać nie będziesz, przyjdę do ciebie jako złodziej, a nie zrozumiesz, której godziny przyjdę do ciebie. Jednak masz kilka imion, też w Sardes, które nie pokalały szat swoich, dlatego będą ze mną chodzić w białych szatach, albowiem godni są. Kto by zwyciężył, ten będzie obleczony w szaty białe, a nie wymarzę imienia jego z ksiąg życia, ale będę wyznawał, Imię Jego przed Ojcem Moim i przed aniołami Jego. Kto ma ucho, niech słyszy, co Duch mówi Kościołom. A pisz aniołowi Kościoła filadelfijskiego to mówi święty i prawdziwy, ten, który ma klucz Dawidów, który otwiera, a żaden nie zamyka, a zamyka, a żaden nie otwiera. Wiem, jakie są uczynki Twoje. Oto postawiłem przed Tobą drzwi otworzone, a żaden nie może ich zamknąć, bo masz niejaką moc i zachowałeś słowo moje, ani się nie zaparłeś imienia mojego. Oto podam tych, którzy są z szatańskiej, to jest tych, którzy się podają za Żydów, a nie są, ale kłamią. Oto przymuszę ich przyjść i kłaniać się przed nogami Twoimi i wiedzieć, że Ciebie umiłowałem. Albowiem zachowałeś słowo cierpliwości mojej, Ja też Ciebie wybawię z czasu pokuty. co przyjść ma na wszystek świat, aby doświadczyć obywatelów ziemi. Oto idę rychło, trzymaj, co masz, aby żaden nie wziął korony Twojej. Jeśli by kto zwyciężył, uczynię to, aby był słupem w kościele Boga mojego, ani z Niego już nie wyjdzie. I napiszę na Nim imię Boga mego i imię miasta Boga mego, to jest nowego Jeruzalem, które stąpiło z nieba od Boga mojego i imię moje nowe. Kto ma ucho, niech słyszy, co Duch mówi Kościołom a aniołowi Kościoła Laodyceńskiego napisz. To mówi Amen. Świadek, ten wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam sprawy Twoje, że nie jesteś ani zimny, ani gorący. Boże, daj, abyś był zimny albo gorący, a tak Ponieważ jesteś letni, a nie zimny, ani gorący, wyrzucę cię z ust moich. Albowiem powiadasz, jestem bogaty i wzbogaciłem się, a w żadnej rzeczy niedostatku nie cierpię. A nie wiesz, że jesteś nędzny, mizerny i ubogi i ślepy i nagi. Radzę Tobie, abyś kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego, żebyś był bogatym i szat białych, żebyś się przyoblekł, żeby nie okazała się sromota na gości Twojej, a pomasz wódką oczy Twoje, abyś widział. Ja, którychkolwiek miłuję, Tych karzę i nauczam. Rusz, się i upamiętaj. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli by kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jeśli by kto zwyciężył, Dam mu siedzieć ze mną na stolicy mojej, jako i ja zwyciężyłem i siedzę z ojcem moim na stolicy jego. Kto ma ucho, niech słyszy, co duch mówi kościołom.